Podnośnik. To jest inny nośnik. Podnosić może ciśnienie krwi. Skontaktuj się z lekarzem, czy aby na pewno jest to dla ciebie dobre. Podnośnik. Informacji i pozytywnych klimatów nośnik. Czy aby na pewno. Zapraszam. Uhuu! Ladies, Jedziemy. Niezależna audycja internetowa, Góral się kłania. Jesteśmy na Williamsburgu w jednym barze, w miejscu, w którym przynajmniej trzy odcinki już zostały nagrane, a dzisiaj spotykamy się z Agnieszką i z Krzyśkiem, którzy wrócili z takiego interesującego miejsca, z podnośnikiem, bez paszportów możecie wybrać się na wyprawę na Wyspy Dziewicze. Wyspy Dziewicze znajdują się w północnej części Morza Karaibskiego w archipelagu Małych Antylii i właśnie te wyspy zostały odkryte przez Krzysztofa Kolumba w 1493 roku. Kolumb nazwał je archipelagiem Świętej Urszuli tysięcy dziewic. Zapraszam. Body, no yopum, body, body, body, body, body. Yeah, Witam, witam, tu Krzysiek. A... Więc tak, mam nadzieję, że coś ciekawego nam się udaje się powiedzieć o tym. Szczególnie dla tych, którzy by chcieli to samo zrobić kiedyś w przyszłości. Cześć, to Agnieszka. Opowiadamy taką małą historię o tym, jak szybko i w miarę tania zorganizować wyprawę na Wyspę Dziewicze, poruszając się po nich łódką, w naszym przypadku konkretnie katamaranem. Tak naprawdę historia zaczęła się jakiś rok temu, kiedy to stwierdziliśmy, że no, skoro jesteśmy w Ameryce i wiadomo, Ameryka jest duża, są różne miejsca, no ale tak blisko Kariby, czemu by tam nie pojechać. Wybraliśmy się do Trinidadu i Tobago. I to było rok temu. Zakochaliśmy się momentalnie w Karaibach, Inny wymiar, inni ludzie, inna czasoprzestrzeń. I, I tak nam się strasznie spodobało, że w tym roku, tak, tak mniej więcej pół roku temu szliśmy hasło, czy ktoś nie chciałby się dołączyć do nas i zorganizować taką wyprawę, no i właśnie od tego hasła zaczęła się, zaczęła się ta nasza wyprawa. Tak, to kto właściwie rzucił hasło? Ty rzuciłaś ja hasło, wiem. tak? Tak. No, czyli hasło padło i pierwszy cel to było zorganizować ludzi, którzy by chcieli na coś takiego pojechać. No, mamy wielu przyjaciół, więc zaczęliśmy wiadomość puszczać po prostu po knajpach i, i to się tak rozeszło, no i znaleźliśmy chętnych, którzy chcieli, chcieliby pojechać. Niektórzy z jakimś tam doświadczeniem żeglarskim, niektórzy bez doświadczenia żeglarskiego, ale to naprawdę jest taki wyjazd, że tam za dużo nie potrzeba. No, ktoś tam wiadomo musi mieć coś tam, pojęcie o, o, o, musi mieć jakieś pojęcie w ogóle o żeglarstwie, ale naprawdę dla nowicjuszy też to jest dobry akwen, te całe wyspy brytyjskie. No i tak, e, następna rzecz to, to znalezienie łódki no bo trzeba było wyczarterować jakąś łódź, więc zaczęliśmy robić research duży gdzie można taką łódkę znaleźć. Na początku nie wiedzieliśmy nawet, że to będzie katamaran, że to będzie normalna łódka, ale nasz kapitan Jarek wpadł na doskonały pomysł wzięcia katamaranu, ponieważ to dla, dla początkujących żeglarzy jest bardzo komfortowe, to są bardzo komfortowe warunki, nie? No, taki, oczywiście taki katamaran się nie przechyla, Szybko płynie. Można uciec od złej pogody bardzo często. No, no. Tak jest. Także bardzo przyjemna sprawa. Odnośnie, odnośnie tego katamaranu. Ja tak polecam ludziom, którzy chcieliby zorganizować sobie taką wycieczkę, rezerwujcie łódkę przynajmniej pół roku wcześniej. Wtedy będziecie mieć duży wybór i o wiele niższe ceny. Myśmy tak naprawdę zrobili to trzy miesiące wcześniej. Wyboru już nie mieliśmy zbyt dużego. Trafiło nam się fakt, że wypasiony katamaran. Wojaż 440. Cztery kabiny dwuosobowe, dwie kabiny jednoosobowe, cztery łazienki, plazma, klima, wszystko, co może być. Tylko, że tak naprawdę no, takich rzeczy nie potrzebujesz, jak jesteś na Karaibach. Jest, naprawdę nie ma wilgotności i, no i kto siedzi na łódce i ogląda telewizję. No. Tak, właściwie tej plazmy nie włączyliśmy ani razu. Znaczy włączyliśmy, że sprawdzić czy działa w <śmiech> starym, polskim zwyczaju. No i oczywiście plazma działała, jakkolwiek nie było żadnej anteny na łódce. <śmiech> Także nie, jest to zupełnie niepotrzebne. A... Ważna rzecz przy wyborze łódki, to też znajomy Grzesił nam powiedział, jak najnowszą łódkę trzeba brać. To jest krytyczna sprawa, ponieważ te łódki tam rzeczywiście widzieliśmy i niektórzy widać, że były starsze, niektóre były troszeczkę nowsze. Im nowsza łódka, tym lepsza. Wiadomo, mniej rzeczy się będzie psuło, mniej problemów. Także no nie, nie są tu jakieś wielkie odległości tam, ale, ale jednak lepiej, żeby ta łódka była w porządku. No i nawet wizualnie to ten design był po prostu niesamowity, jakaś południowoafrykańska firma to produkuje, Wojacz to się nazywa. Oni to przyprowadzają z Cape Town na, na Karaiby, w chyba dosyć dużych ilościach, bo widziałem trochę, no znaczy czasowo 10 dni tak, ale ilościowo to trochę tam pływa tych takich 440, 580, a to już potężna Łódź, no po prostu. No, wspaniała sprawa. U nas był mały problem, pojechaliśmy w 10 osób i okazało się, że e, dwie osoby nie mają gdzie spać no, fizycznie. Właściwie trzy osoby, ponieważ była jedna koleżanka, która to nie wypada. E, Gżentelmenuszy się odstąpili e, łóżko koleżance, które jest dwuosobowe. No, samotna koleżanka, nikt się nie odważył tam podrywać i z nią spać. Także. <głosy> Trzy osoby generalnie spały na tych bardzo wygodnych siateczkach z przodu, rano, więc śpiwory się przydały. Śpiwory się przydały. No. E, oczywiście spali do momentu, aż o godzinie czwartej piątej na zawsze padał deszcz i zawsze musieli się ewakuować do środka. O tak, to jest trochę problem tam, bo tak samo też zostaliśmy przez kolegę Grzesia, który tam już był ostrzeżeni, że nad ranem jest mały sztormik taki. Piąta godzina jest tak, no... Wiatr powyżej 30, tam, na tamte warunki to jest mały wiatr w ogóle, to taki normalny powiedzmy, no i, i pada, nie? Generalnie z wiatrem, no tam cały czas wieje, mieliśmy stały wiatr, tak, no, no jak pływaliśmy tak 20, tam 18, a jak, a jak czasem tam szkwaliło to nawet do 30 dochodziło tam. Także bardzo przyjemnie, na taką łódkę to jest super wiatr po prostu. Porą najlepszą na taką wycieczkę jest właśnie teraz poza sezonem huraganowym, czyli powiedzmy od listopada chyba, nie chcę skłamać, chyba od listopada, bo tam już wiem, że w listopadzie ktoś płynął nie tak dawno. Od listopada do chyba marca, ale w marcu to już chyba się coś tam, chyba do marca, nie wiem, no to można sobie sprawdzić w necie, ale generalnie zima, to jest najlepsza pogoda wtedy, tak, bo tu zimno i poza tym można się wyrwać z tego, z tego mroźnego Nowego Jorku do jakiegoś fajniejszego klimatu, no i to jest, to jest jeżeli chodzi o porę, to jest jedyny wybór, w lecie lepiej tam nie jechać, to dla wariatów, bo, albo z dobrą informacją o pogodzie na bieżąco. <laughs> Także... Y to jest tak, dotarcie tam, no właściwie chyba wszystkie, na, na, na amerykańskie Wyspy Dziewicze latają praktycznie chyba wszystkie, wie, wszyscy więksi przewoźnicy. Tam na lotnisku jak widziałem, no to wszystko było. Delta, jakieś tam Ameryka. myśmy lecieli American eee, US Airways, no praktycznie wszystkie te, te większe linie latają tam bezpośrednio z większych takich destynacji jak, jak, jak, jak e, Nowy Jork na przykład, nie, to, to wszystko tam lata. Myśmy lecieli bezpośrednio z Nowego Jorku American Airlines do St. Thomas i z St. Thomas żeśmy wzięli ferry do British Virgin Islands. Było nas 10 osób, lecieliśmy wszyscy tym samym samolotem. Organizacja tam na miejscu była świetna, ja nie wiem kto to załatwił w ogóle, ale to chyba to, to, to, to, to, to, to, to biuro całe... Dawid Dawid, kolega wynajął osobę, która się wszystkim zajęła po prostu i po prostu wyszliśmy z samolotu. Czekał koleś już z karteczką na nas, czeka pani z szotami Rumu. Pod... Daj nam szoty. I... To, to znaczy, ja chciałam dodać, że, że coś takiego, co wymyślił Dawid, czyli wynają specjalną e, firmę, która zajmuje się załatwianiem biletów na fery, z fery taksówka do, do naszej mariny. Wszystkie te połączenia to jest bardzo duże udogodnienie, tym bardziej, że e, no, samemu odnaleźć się tam e, nagle i jeszcze z zegarkiem na ręku, mierząc czas, czy zdążymy, czy nie zdążymy, to jest ciężka sprawa. I to naprawdę działa, ci ludzie po prostu tam czekali na nas momentalnie, myśmy nie musieli w ogóle myśleć, mogliśmy spokojnie być pijani nawet i oni by nas zawieźli tam, gdzie po prostu, tam gdzie, gdzie trzeba było. Do ferry, bileciki, wszystko szybciutko. Odprawa była w bardzo śmiesznym miejscu, bo jak przybyliśmy promem do, do Tortoli, która jest największą wyspą brytyjskich dziewiczych, Przypłynęliśmy problem, to już tam zaczęła się normalna oprawa celna, nie? No i wszystkich z amerykańskimi paszportami dosyć mocno przetrzepano, a nas, jako że mieliśmy polskie paszporty, nie wiem, ale dlatego, że z całym trzcinek cukrową, który dostałem od miejscowego, może z tego powodu puścili nas bez w ogóle nawet żadnego sprawdzania. Nieźwiedziowi na przykład koledze zaglądali nawet do skarpetek. Także... No to. to znaczy panowie celnicy my argumentowali to tym, że nie mają rentgena i muszą ręcznie wszystko sprawdzić. No tam raczej trudno było w takiej lepiance o rentgena jakie ok, bo to naprawdę taka chatka tam sprawy celne. No. To wszystko tam jest w skali mini. No i tak właśnie dotarliśmy do, do Mariny firmy Voyage Charters. Bardzo polecamy, wszystko tam naprawdę było w porządku, bardzo mili ludzie. W Marinie już po prostu wszystko nas czekało. Pierwszą noc spędziliśmy na katamaranie, bo trzeba było zrobić briefing po prostu. Jako, że byliśmy nam po południem dotarliśmy, to już nie było czasu tego dnia, w sobotę to było, nie było, nie było czasu na briefing, więc na drugi dzień dopiero zrobiliśmy briefing. Chciałam dodać, że znaczy generalnie jest taka zasada na, na Wyspach Dziewiczych, że jeżeli pływamy nutkach czartero czarterowanych, yy, płynie się tylko od, od wschodu do zmierzchu można wieczorami. Dlatego też mieliśmy ten problem z odprawą, musieliśmy czekać, wstać tak naprawdę cały wieczór, nigdy się nie, nie, nie, nie przedostać, ponieważ musieliśmy czekać na odprawę. Oczywiście technicznych ograniczeń nie ma, to taka łódka płynie w nocy tak samo jak w dzień, tylko że nie ma ubezpieczenia, raczej nikt nie chciałby potem pokrywać ewentualnych jakichś jakiś strat, które by wynikły przez wjechanie w skały na przykład albo coś takiego, nie? W których tam jest masa po prostu skał. Że oni się boją. Odprawa nasza trwała tak no, z półtorej godziny do dwóch godzin. Briefing, czyli odprawa. Wpadł strasznie miły pan. Kapitan, nie, Skipper Joe się nazywał. Z przedziwnym akcentem okazał się, że oczywiście akcent z południowej Afryki. Generalnie poprowadzał nas po łódce, pokazywał, jak działają toalety, no bo to oczywiście trzeba wziąć pod uwagę, że tam trzeba pompować te toalety, jak się spuszcza kotwice, gdzie mamy grilla, wszystko pokazywał. Najdziwniejsze jest to, że kompletnie, kompletnie nie sprawdzili naszych, naszych umiejętności żeglarskich. Po prostu prze, prze, przepytali nas przez, znaczy przepytali, oprowadzili nas przez półtorej godziny po łódce i sobie poszli i, no i się zaczęło. No, my tam przyjechaliśmy w nocy, także zaczęliśmy obczać te wszystkie dziwne linki. <grymne> Ale się dzień, że wszystko było podpisane, także <grymne> nie było żadnego problemu. Nie, no łódka była naprawdę komfortowa. No. Facet zaczął w ogóle tłumaczyć, gdzie jest grill. Od tego zaczął chyba briefing z tego, co powiem. <grymne> w ogóle się nie przejmowali chyba tym. Zresztą właściwie no, trzeba myślać, coś nie po kolei w głowie, żeby taką łódkę Myśmy mieli. Bardzo doświadczonego super kapitana, także z potężnym doświadczeniem, także mało kto będzie chyba odważył brać taką łódkę no, samemu, nie? To trzeba mieć nie po kolei pod czaszką po prostu chyba. No, załoga. Załoga, no wszyscy się oczywiście znali, wszyscy się lubili. Nawet nie tyle, że, że, że nikt nikomu nie przeszkadzał, tylko po prostu jest tak, tak po prostu super mieliśmy załogę, że chyba lepiej być nie może. To jest chyba jedna z ważniejszych rzeczy, jeżeli tyle osób siedzi zamkniętych w jednym miejscu przez tam ilość tam dni, nie? to krytyczna sprawa. No znamy się, w sumie znamy się z różnych miejsc, ale generalnie znamy się z tej knajpy, w której siedzimy teraz, bo gramy w siatkę w sezonie. Większość ludzi to z siatki, ale też różne takie inne koneksje tam ktoś czyjś kolega, na przykład ja z Niedźwiedziem no to koledzy od, od właściwie 16 lat się znamy tam, ja nawet nie wiem skąd się ludzie znają po prostu taka grupa, że już troszkę się, troszkę się znamy i, i, i naprawdę to wszystko super zadziałało, nikt po prostu nie robił żadnych dziwnych akcji po prostu no świetnie, lepiej być nie może, to też polecam każdemu zastanowić się trzy razy zanim wypłynie <śmiech> z kim płynie po prostu, bo potem może wszystko się spieprzyć ja jeszcze mo może dodam parę zdania na temat naszej załogi. E, tak jak mówiliśmy było 10 osób e, i e, naszym kapitanem był Jarek, kapitan e, żeglugi bałtyckiej. Mieliśmy równie doświadczonego skipera Remka, który czterokrotnie pod rząd wygrywał Polonia Rendezvous, A oprócz tego było nas trzech młodych e, skiperów, a reszta załogi była bez jakiegokolwiek doświadczenia. Czyli generalnie połowa, połowa ekipy miała, miała jakieś tam ze sobą przeżycia żaglarskie. Teraz chciałam, dlatego o no, tym mówię, ponieważ no, to jest dość ważną sprawą, żeby mieć kogoś, kto się dobrze orientuje, kto, kto umie zadziałać na mapie, nawigować, ustalić kurs, ponieważ naprawdę, żeby zaoszczędzić czas i zdążyć dopłynąć do gdzieś przed zmierzchem, no, trzeba jakąś tą nawigację prowadzić. Przygoda z żeglarstwem się zaczęła bardzo fajnie. Na Solinie w Polsce, nasza konkretnie przygoda się zaczęła. Na, na, so, na Solinie, po prostu piękne jeziorko, sztuczne, zalew, zapora i tak dalej. Tam Agnieszki, koleżanka, miała łódkę i ze znajomymi na tej łódce parę razy pływaliśmy, no i się od razu zakochaliśmy. Także potem jak przyjechaliśmy tutaj, to od razu szukaliśmy jakiejś możliwości, żeby pod jakieś żagle wskoczyć i, i wskoczyliśmy do klubu polskiego żeglarskiego. Zrobiliśmy sobie patenty Sternika w tamtym roku. No i tak próbujemy pływać, gdzie się da. Wiadomo, tutaj jest dużo wody dookoła Nowego Jorku, także jest gdzie pływać, tylko no, trzeba mieć po pierwsze czas i tak dalej. Chcieć to najważniejsze jest. Chcieć to jest najważniejsze, no, bo trzeba kombinować. To nie jest tak, że to żeglarstwo przyjdzie samo do kogoś, tylko trzeba przyjść do niego. No właśnie, mieliśmy niedużo czasu, mieliśmy właściwie żeglowanie, bo od niedzieli w sumie niecała niedziela do, do soboty rano, ale w sobotę rano już o 10 tydzień później musieliśmy łódkę oddać. Także to właściwie od niedzieli do piątku było takie żeglowanie. No i niedużo czasu, ale te wyspy też są nieduże, to jest naprawdę małe. Jak to się widzi na mapie, może to wygląda duże, jak duże, ale ten, jak się już tam przyjedzie, to zobaczy, że tak odległości takie mazurskie może no nie wiem no. Taka większa solina powiedzmy czyli myśmy przybłynęli do Tortoli promem z St. Thomas i byliśmy na, na Marinie Voyage Charters takie miejsce się nazywa e, Soppers Hall czy coś takiego, tak, Soppers Hall na West Endzie, czyli to jest, to jest zachodnia część Tortoli tej wyspy i to jest właściwie też zachodnia część tym samym wysp dziewiczych Czyli stamtąd takie dobre miejsce na zaczęcie, e, obłynięcia tego wszystkiego. No i wzięliśmy tę łódkę w niedzielę rano po, po e, tym briefingu Zaczęliśmy płynąć na, na południowy wschód w kierunku, w kierunku wyspy e, Peters Island. Z tego co pamiętam. Nie wiem, czy to był Norman, czy Peters, ale to był Peters. Tak myślisz? No to, to powiedzmy. No i jakaś tam wyspa postawiliśmy żagle w wielkim podnieceniu, bo to jest fajne żagle w ogóle. Łódka w ogóle miała różne takie udogodnienia techniczne w stylu na przykład y, zmotoryzowany winch, czyli kabestan po prostu, tylko jeden <głos》>. był taki, że po prostu naciska się guzik i ten szot się po prostu wybiera normalnie. To jest masakra. Wybierz, także nie trzeba sobie tam za bardzo korbu pracować, tylko z jednej strony, także ale bardzo dogodny też. Z tyłu oczywiście przychodzi ten cały dingi, czyli ten pontonik z, z silniczkiem, który sobie tam ten, no i też bomb miał dźwig sobie, nasz znaczy taki wysięgnik po prostu, który można było łatwo sobie ten, ten pontonik wciągać na górę i go opuszczać, szczególnie z tym silniczkiem, to to po prostu muzyka. Dziewczyny mogły to robić po prostu. Jak, jak już jesteśmy przy bomie, ma jedną taką dość e, fajną sprawę, myślę, że robiono bardziej pod turystów, więc na samym końcu jest demontowana lampka i w nocy jak już robi się ciemno, włą włączaliśmy lampkę, e, która świeciła na wodę i po prostu przypływało tysiące przeróżnych, gigantycznych ryb. Widzieliśmy nawet e, rekina na, na shark widzieliśmy, no, przeróżne, łowice ryb podpływały, i może, no, nie, nie niesamowite widoki, ale to takie właśnie robione pod turystów, żeby siedzieli uce i się cieszyli, że mają fajnie. 44 stopy łódka miała. No i tak jak mówiłem, popłynęliśmy z tej mariny, z, gdzie zaczęliśmy na południowy wschód, do Peters Island, tam, mam nadzieję, że to było Peters Island, <grym> i tam y, stanęliśmy na bojce. Przy wyspach są albo kotwicowiska... Albo są też szmuringi, czyli normalnie bojki, przy których można się zatrzymać. Gdzie niegdzie trzeba płacić, gdzie niegdzie nie trzeba płacić. 99% trzeba płacić. Kosztuje to od 12 do 20 dolarów, tak jak zapłaciliśmy. Kosztuje to od 20 do 30 dolarów. Za bojkę. No to może, tak, tak, tak o 20-30 za bojkę, tak. Za kotwicę chyba nie płaciliśmy ani razu. Trzeba patrzeć dokładnie, czy kotwicowisko jest dzien, dzienne, czy nocne po prostu, bo to ma znaczenie, tam przychodzi tam swell gdzieś tam, czy jakieś książce czytałem że tam komuś ta kotwica po prostu, tak jak mu po prostu fala przyszła, to tak zagłębiła mu się kotwicę, jej potem nie mógł wyciągnąć. Także trzeba patrzeć, czy jest dzienne, czy nocne po prostu kotwicowisko. E, wiadomo, jak jest bojka, no to dużo lepiej. Jaki, ja, ja mam dużo lepszy sen na bojce niż na kotwicy. <śmiech> Także na tych bojkach sobie stawaliśmy. Za pierwszym raz się na bojce, przy tym Peters Island. Tam zeszliśmy sobie na ląd, były skałki. Remek, który jest maniakiem wspinaczki, od razu rzucił się po prostu, zaczął się wspinać, po prostu zbiegło praktycznie na te skałki. Także takie też dodatkowe atrakcje. No i tak jak Agnieszka mówiła, zapaliliśmy światło z tyłu na bomie. W pierwszej nocy to zauważyliśmy, jak to ładnie działa, bo rozświetla się woda, która jest krystalicznie czysta i do tego światła wszystkie ryby podpływają. Jakieś tam, nie wiem, barakudy, rekinki, jakieś... Nie wiem co to jest nawet, no, po prostu ale wygląda to niesamowicie, można sobie wskoczyć z tymi rechnikami, popływać nawet. A, a jeszcze chciałam powiedzieć, że nad tymi rybkami, że już, jeżeli powiem już takie małe rybki, latały nietoperze i próbowały je zgarnąć z wody. Tak, nietoperze, natura wszędzie dookoła, otaczająca, pod wodą, w powietrzu. O, i tak, no właśnie, jak dla człowieka z Nowego Jorku gwiazdy to jest atrakcja, no bo tu nie ma gwiazd generalnie. No, <laughs> no ta, ta, na no. Właśnie o to chodzi, to jest mały problem. No i potem na drugi dzień już yy, popłynęliśmy do następnej wyspy, yy, po te Cooper Island to było, tak, yy, czyli minęliśmy, zaczęliśmy płynąć po prostu na wschód, i popłynęliśmy do Cooperę. Te odległości, co tak mały, naprawdę momentalnie się jej pokonuje. To są na, naprawdę niewielkie odległości. Wiało bardzo ładnie. Wieje pasat, czyli tak z północnego wschodu mniej więcej wieje stały wiatr zawsze z tego samego kierunku. Także bardzo przewidywalne to jest. Dosyć też mocny jest ten wiatr. Taki solidny, stały wiatr. Po prostu. Tak wieje ten wiatr po prostu. Coś niesamowitego po prostu. I... I popełnę na ten Cooper Island, też taka jakaś malownicza marinka, znaczy właśnie bojki no, i kotwicowisko, tam było ciężko nam znaleźć boje, bo żeśmy trochę późno przypłynęli i już wszystko było zajmowane, ale jakiś tam miejscowy przyjechał i pozwolił nam na prywatnej boi stanąć za tą samą cenę, także nie było problemu. No i tam na tej wyspie nie ma nic. Na tych wyspach, na niektórych coś jest, na tych małych wyspach, które są na południowej części, to raczej nic nie ma. No. One są albo w ogóle niezamieszkane, tam żadni ludzie nie żyją, albo są jakieś minimalna infrastruktura jakaś. No i właśnie Cooper, to, to mam nadzieję, że mówię o dobrej wyspie, tak. Cooper to była jedna z tych, gdzie był bar i parę takich domeczków po prostu. No i to Agnieszka teraz powie. E, to znaczy, ja bym jeszcze chciała troszeczkę powiedzieć, jak te wyspy wyglądają. Jeżeli ktoś z Was był kiedykolwiek na Solinie, to, te wyspy wyglądają mniej więcej tak jak solina, tylko że są ciut wyższe, no i rosną palmy i kaktusy. Tak, no wszystko jest górzyste, one wystają w postaci górek, klifów, to, to, to, to jakieś powulkaniczne wyspy chyba są, no nie wiem, ładnie to wygląda w każdym razie. Klify są, górki takie porośnięte roślinnością, albo zielone, albo, albo skaliste całkowicie, że skały. Gdzieś tam zawsze jakieś krzaki, gdzie niegdy są takie typowo takie, jak, jak, jak Bahama, z krajobrazy, na których wystawiamy, że palmy i płasko. No i tak, a stanęliśmy na Cooper. Na Cooper e, zeszliśmy na ląd, do baru, na drinka. No i zeszliśmy na tego drinka, no i jesteśmy na tym drinku. I nagle ktoś tam mówi, o Polacy, Polacy, nie? Coś tak, a gdzie, gdzie Polacy, nie? Jesteśmy, kurde, gdzieś tutaj na jakiś Virgin Islands, nie ma nikogo, tylko my i jesteś drudzy Polacy, no to niemożliwe, bo niewykonalne, nie? No ale tak słucham, no i w końcu wytrzymałem, bo mi tak zalatuje jakimś polskim czy ruskim, nie? No i podchodzę, no i już słyszałem, że Polacy no po prostu, nasi, nie? Z załoga z innej łódki sobie stanęła na bojce obok. Oni płynęli z San tam gdzieś wypożyczali łódkę, no i akurat trafili dokładnie w tym samym czasie w to samo miejsce, nie? No i zaczęła się typowa polska impreza, w tym barze chcieli nas potem wyrzucić z niego, no bo tam wszyscy zaczęli śpiewać hej, koły, kolendy nawet były śpiewane. No zima, okres świąteczny, to można kolendy też pośpiewać. Także zaczęła się impreza. E, a propos lokalnych trunków, no wiadomo, Karaiby, wszędzie leje się rum, E, e, wyspy Dziewicze mają mają taki swój specjalny trunek, nazywa się no trunek drink, nazywa się painkiller i rzeczywiście działa e, zabójczo. To znaczy uśmierzająco. uśmierzająco działa, tak? Painkiller to jest drink złożony z, z rumu ich mniejszego lokalnego rumu, Z soku pomarańczowego, soku ananasowego i kremu z kremu kokosowego, coconut cream. A posypany to jest gałką muszkatołową. Smakuje wybornie, naprawdę wybornie. Polecam spróbować skosztować coś takiego zrobić. Tak i ja zostałem zapytany, czy chcę... Pankiller number one, number two, number three czy number four? No, oczywiście nie wiedziałem co chodzi, o co chodzi z tymi numerami, nie? A to jest po prostu ilość shotów w tym drinku czy, czystego roomu, nie? Czyli number one to jest jeden żad, number four to jest cztery żady, to już całkiem mocne. Tak, a room tam jest bardzo dobry. tak, i to właśnie ci Polacy powiedzieli nam o tym, że, że, że, że jak płynęliśmy po, po tego dnia, płynęliśmy właśnie z tego Peelers, to ominęliśmy interesujące miejsce dla nurków, gdzie znajduje się wrak zatopiony statku pocztowego e, brytyjskiej floty angielskiej, który gdzieś tam, pf, nie pamiętam dokładnie kiedy, no pewnie z 200 lat temu, <grych> był to statek żagl żaglowo, żaglowiec z napędem parowym też, coś takiego, nie wiem, co się nazywa. E, no i ten statek tam w czasie tajfunu został rzucony na skały. Mieliśmy taką książkę, którą dostaliśmy od, e, którą dostaliśmy tam od Mariny, po prostu razem z katamaranem przyszło, gdzie była cała historia opisana i tam właśnie były wszystkie błędy tego kapitana, który on popełnił nawigacyjne, organizacyjne, które prowadziły do tego właśnie upadku, bo oni się w pewnym momencie znaleźli w oku tego tego tajfunu, który tam gdzieś szalał po prostu i on miał, mógł albo się oddalić od skał, bo wyspa jest skalista, albo, albo po prostu bliżej tych skał próbować się dostać do Tortoli przez taki przesmyk powiedzmy. No i on wybrał tą opcję drugą, która się okazała gorsza, no bo tak blisko skał, że mu wszystkie, on rzucił dwie kotwice chyba, coś takiego i go coś wszystko zerwało, statek rzuciło na skały, dziurę wybiło, no i 30 osób z 200 się tylko uratowało tam gdzieś na, tym, na tych skałach, ale cud w ogóle, że się uratowali, no. Także jest ten wrak po prostu teraz do oglądnięcia dla tych, którzy nurkują tam. E, nie, no właściwie snurklować to może. Agnieszka, może powie, bo ona tam była. A ja nie, ja nie umiem pływać. Znaczy, pływam, ale słabo. To znaczy, no, na Karibach akurat w, w tych ciepłych, słonych wodach nie trzeba wykazać się z wielką zdolnością pływania. Woda jest, ma taką wyporność, że po prostu trzymacie na górze, nie, nie utoniesz. No jest to raj dla, dla tych, którzy chcą troszkę posnorklować, jest niesamowicie przejrzysta woda, kilkanaście metrów w dół, widzisz, widzisz idealnie kamyczki, wszędzie do oko, piękna rafa koralowa, przebajecznie kolorowe rybki, yy, płaszczki, yy, no wszystko, jakieś yy, te żółwie, nie żółwie, no po prostu wszystko w tych wodach żyje i ma się całkiem fajnie. No i to jest, jeżeli chodzi o snorkelowanie, no trzeba troszkę uważać w skach, ponieważ te fale są dość mocne, rzucają i nie, nie byłoby to zbyt przyjemne uderzyć się. Tym bardziej, że są dość takie ostre i dużo jest jeżowców, tak one się nazywają, te takie kolczaste, czarne stworzenia, potwornie można się po, po, podziałać nimi. No i to jest nurkowanie, ale druga bajka to jest nurkowanie. Nie wiem, nie wiem, jakie miejsce wcześniej doświadczenia, nigdy w życiu nie nurkowałam, zawsze chciałam spróbować, ale się panicznie bałam, że jak już wejdę pod wodę, to spanikuję i umrę i tak dalej. No, jest to coś, czego się nie da opisać, inny, inny wymiar przepiękne przeżycie. Zeszłam dwa razy pod wodę, raz na 4, raz na 13 metrów. Miałam, miałam akurat tą, tą fajną sytuację, że była z nami ekipa doświadczonych nurków, którzy nie bali się brać takich nowicjuszy jak ja pod wodę i instruktorów, oczywiście nurkowania. No i na przykład co udało mi się? Udało mi się wpłynąć pod skały, płynąć jakimiś przesmykami, tunelami, grotami, gdzie po prostu ściany mają kolor czerwono-pomarańczowy i tysiące ryb płynie do ciebie i nie wiesz, czy uciekać, czy nie. Jest to, no, jest to genialna sprawa, polecam wszystkim. Tak, też chciałem spróbować, ale mi się uszy nie chciało odetkać. <śmiech> nie, mam wymówkę po prostu. Nawet snorklowanie jest bardzo przyjemne, po prostu widoki tak jest, ta woda jest tak czysta, trzeba to po prostu spróbować, zobaczyć. Tam rzeczywiście, tego jak ona mówiła, to na przykład ten wrak jest przy skałach zaraz. No wiadomo, bo tam zatonął. Także dla tych, co, jak jest fala jakaś większa, coś takiego, to trochę niebezpiecznie, bo rzeczywiście można być rzuconym po prostu na te skały. Także to musi być zrobione, wiadomo, z rozsądkiem wszystko. nie? No i tak. Więc cofnęliśmy się tam do tego wraku, z tego Cooper i potem z powrotem zaczęliśmy płynąć na, na, na wschód. Przemierzając dalej to. Wszystko, ale już po chyba tych dwóch dniach zaczęła nam się woda kończyć. Mieliśmy 130 galonów wody na 135 chyba dokładnie. Trzy zbiorniki wody i nam się woda zaczęła kończyć, bo dziewczyny się myły po prostu cały czas. E, tak i od tej chwili podjęliśmy decyzję, że niestety nacznie myjemy w słonej wodzie. Straszna w ogóle decyzja, no nie do przejścia. <ślad> tak. I, i, no i musieliśmy zahaczyć o Spanish Town. Spanishtown to jest takie miejsce w południowej Virgin Gorda, czyli to jest, Virgin Gorda to jest taka praktycznie druga największa wyspa na, na British Virgin Islands, ona jest wysunięta na, na, pra, na, na, na, na wschód po prostu, na północny wschód. A jest, no jest to spora dosyć wyspa, górzysta oczywiście, góry, zieleń i tak dalej. No i tam na, na południu tej wyspy jest, jest jest miasto Spenstelm... Miasto, ciężko nazwać miastem, no. z Spenstelm, gdzie zatrzymaliśmy się po wodę. No i po zakupy, bo też papier toaletowy nam się skończył. Takie dziwne problemy mieliśmy w ogóle. Zapomnieliśmy, mieliśmy cztery tony ryżu, ale nie mieliśmy papieru toaletowego. No. no i tak, i tam się zatrzymaliśmy, wzięliśmy wodę i szybko zaczęliśmy szukać jakiegoś fajnego miejsca na przycumowanie. I przycumowaliśmy w miejscu, które się nazywało... Y, Punt Bay. Ta, z, zatoczka taka mała, tam rzuciliśmy kotwicę. No i zacumowaliśmy w Punt Bay, no, zrzuciliśmy kotwicę była spokojna z tym, że to było taki był tam dysza, taka przesmyk między dwoma górami, po prostu waliło tam wiatrem dosyć mocno takie, takie miejsce było, także trzeba patrzeć z tą kotwicą po prostu jak się rzuca. Kolejne miejsce do odwiedzenia to jest The Baths, czyli kąpiele czy wanny, to jest na południu Gordy jest po prostu takie skupisko kamieni, głazów, potężnych głazów, takie potężne skały i one są tak losowo porozrzucane. Na, na brzegu morza i, i po prostu wpływa woda między te głazy i z tego robią się takie wanienki jakby naturalne i to wszystko jest jakby pod, pod te skały się wchodzi, tam są takie ścieżki porobione można sobie wejść, no coś pięknego, do zdjęć w ogóle romanticus, no coś pięknego to jest must po prostu do zobaczenia, to trzeba zobaczyć takie typowa turystyczna atrakcja, naprawdę warto to zobaczyć, bo jest to piękne no i tak z tej Gordy Pierwsze tam mieliśmy tylko ćwiczenie, potem tam kolega jeden latał na kajcie, bo były dobre warunki, jakkolwiek były skały po bokach on się trochę bał, bo wiatr, wiatr był mocny, skały były blisko, więc troszkę pokajtował, ale bez, bez, bez, bez przesady, nie? No i dalej zaczęliśmy płynąć wzdłuż Gordy i wpłynęliśmy do... Um, Deadman's Bay, czy coś takiego, to się nazywało mała zatoczka na północnej Gordzie. To są naprawdę małe odległości, to brzmi, jak ja mówię, że płyniemy stąd, tutaj, a to są solińskie odległości po prostu, nie to bardzo małe. No i tam ludzie sobie posnorklowali, spięli się na jakąś tam górkę, są widoczki, tam staliśmy też na kotwicy, ale w dzień. I popłynęliśmy dalej, na sam koniec Gordy, do zatoki North Sound, tak patrzę na mapę North Sound, to się nazywa. Luksusowy tam taki kurorcik mini był po prostu, ale to taki luksus, jak zeszliśmy na Ląd, to naprawdę tak trochę od, odbiega od tej dziczyzny całej tam, bo jest idealnie wysprzątane chodniczki, piaseczek po prostu wyrównany grabkami. Ludzie w koszulkach białych sobie chodzą, łódki po prostu za miliony dolarów. No i tam zostaliśmy tam na noc, na, na, na, na noc, tak? Na bojce. Burza się zrobiła, przez całą noc lało ale na wódce było wesoło, oczywiście. Rumu nie brakowało, także na wódce było bardzo wesoło, mimo deszczu. Ryżu też nie brakowało. Ryż to była postawa ogólnie. No i na drugi dzień dalej uderzyliśmy. Popłynęliśmy na następne miejsce nurkowania, nurkowie tam sobie nurkowali, Great Dog się nazywa, jest taki zespolik mały kilku wysepek dogs, czyli psy, ponieważ te wyspy jak się na niej z boku opatrzyły wygląda jak psy, leżące psy różnych ras. No i tam Rafa Koralowa, nurkowie sobie nurkują, Agnieszka przez jakieś tam przechodziła sobie skałki, dziurki jakieś tam pod, pod wodą, to może powiesz. Nie, już o tym wspominałam, tylko chciałam powiedzieć, że tak jeszcze a propos nurkowania, coś, coś, coś najtrudniejszego, bo w tym wszystkim to jest, kurczę, nie stracić orientacji, naprawdę. Nie bierz się płynie z kompasem i tak dalej, ale ja polecam komuś, kto, kto robił to tak jak pierwszy raz płynąć z instruktorem, do którego ma się totalne zaufanie, bo naprawdę osoba zastosowana, idąca pod wodę oddycha dwa, trzy razy szybciej nawet, a ten, to oczywiście zapasy tenu są wyliczone i no nie fajnie byłoby nagle tracić tlen, będąc pod jakąś skałą i no generalnie przykra sprawa. No i tak, i tam ponurkowaliśmy sobie, znaczy ja nie, ale inni sobie ponurkowali i popłynęliśmy na północ, czyli wypłynęliśmy tak jakby na bardziej otwartą część oceanu, już tam była fala oceaniczna, taka długa, ładna, przyjemna i tam sobie płynęliśmy już z powrotem po prostu na, na zachód, północną częścią północną częścią tej gordy. No i w pewnym momencie niedźwiedź mówi, o, rekin, rekin, bo zobaczył tą płetwę wystającą z wody, nie? No wszyscy wybiegli, a oczywiście to był delfin. I ten delfin zaczął skakać w odległości, tak może z 200 metrów od, od naszego jachtu. I zaczął tak skali za chwilę drugi wyskoczył, rekin, boże, delfin. I, i, i te delfiny zaczęły po prostu przypływać do jachtu. I w pewnym momencie to było tak, że było chyba, no ponad pięć tych delfinów płynących razem z jachtem płynącym po prostu w Baksztagu i te rekiny po prostu przed tym jachtem sobie skakały można było je donknąć, pogłaskać no jak coś się nie bał, tam nogami ludzie próbowali dosięgnąć tych delfinów ale to to zabawa one, one tak uwielbiają ludzi, te zwierzęta po prostu uwielbiają ludzi One jak widzą człowieka to widać się cieszą z tego, że ten jacht płynie nie sądzę, żeby one czekały na jedzenie, bo tam jedzenie mają w brud, tam jest po prostu tak tych ryb tego planktonu, na pewno jest cała masa, nie? No i delfinki, no. To w tym momencie to już po prostu czuliśmy ten przerost tego po prostu całego piękna tych wysp. No, naprawdę. Gdzie się nie pojedzie, gdzie się nie popatrzy, wszystko jest tam idealne. Pogoda jest idealna. Wiatr jest idealny. Po prostu wszystko jest tam idealne. Przyroda jest idealna. No, raj, no. Raj na ziemi, no. Nie ma podatku nawet, to to mi się jeszcze bardziej podoba. <laughs> no i płynęliśmy sobie, e, chcieliśmy, o to ważne, bo chcieliśmy na Guana Island przycumować, nam tylko otwiczyć, ale po drodze przeczytaliśmy w książce, że, że visitors are not welcomed, czyli zmieniliśmy szybko plany i zaczęliśmy nawigować do Tortoli, do zatoczki Brewers Brewers Bay, tak się, Brewers Bay, tak się nazywało nie, nie, nie, to wzrostu tu na drugi dzień no i do Brewers zaczęliśmy płynąć i tam dopłynęliśmy do tego Brewers pod wieczór i naprawdę piękna, urokliwa zatoczka Tak z widokiem na, na, na zbocza górskie, no wiadomo to wszystko góry te wyspy i tam zostaliśmy na noc zeszliśmy do knajpki na kilka pękillerów tradycyjnych A niektórzy wspięli się na, na szczyt takiego tej, jednej z tych górek tam który, co, co niektórzy na bosaka, co niektórzy biegiem. Myśmy doszli do jednej trzeciej i wróciliśmy. Ale i tak widok był bardzo interesujący. Z, tej, z Taki hike po prostu. No i jeszcze przed zachodem słońca udało się tam niektórym zdjęcia zrobić z góry. Widok na, na cały archipelag po prostu. No wszystko po prostu widać. Ja nie widziałem, no bo wymiękłem. <mum> No i dalej zostaliśmy nam na noc I na następny dzień mieliśmy plan popłynąć na bardzo fajne miejsce Sandy Cay. To jest, jest trzecia chyba największa wysepka No nie jest też tak duża jak Tortola i Gorda Ale jest wysepka Jost Van Dyke na, pół, na północnym zachodzie i po drodze jakby mieliśmy właśnie ten Sandicay. Mała wysepka, ale warta odwiedzenia, ponieważ jest to wysepka z klifami z jednej strony, a z drugiej strony z plażą i dookoła wysepki jest taka ścieżka. Można tą wysepkę obejść na piechotę w ciągu 10 minut praktycznie, a bardzo ładne widoczki. Tam... Tak, jaszczurka, tam generalnie potykasz się o jaszczurki, jak idziesz, nie? Potykasz się o jaszczurki, jest krabiki, tam sobie jakieś żyją, nie wiedziałem, że kraby w ogóle żyją na lądzie. Masa krabików, w środku jakieś takie drzewo dziwne, na które wspinaliśmy się do coś pięknego. Tam koniecznie to jest jeden też z takich, tak, jedno z takich miejsc do zobaczenia turystycznych. I potem popłynęliśmy na Jost Van Dyke, gdzie znowu było nurkowanie. Jost Van Dyke, wyspa, gdzie znowu było nurkowanie w, południe, w, w, w, w południowo wschodniej części tej wyspy jest nurkowanie. No coś pięknego. I tam też popływaliśmy sobie, zrobiliśmy sobie jeden dzień takiego pływania z komendami. <grywania> Czyli każdy ćwiczył sobie zwroty taką wielką łódką, wydawał komendy i tam. No, mam jeszcze dziury w palcach tym bo sobie rękawiczek nie założyłem. <grywania> Także e, bar, bardzo przyjemnie ogólnie tam. I zostaliśmy tam na noc. No i niestety była to ostatnia noc tam spędzona na tych Wyspach Brytyjskich na, na Łódce, bo na drugi dzień już musieli się Łódkę oddawać, bo to już była sobota. Więc popłynęliśmy z powrotem na drugi dzień e, do, do tego Sopers Hall, gdzie Łódkę oddaliśmy przed godziną dziesiątą. Tak, ja chciałam jeszcze dodać parę, parę słów na ten temat. E, wiadomo, że jesteśmy na Karaibach. E, z totalnie daleko od Polski i tak dalej. W naszej Marinie, w której oddawaliśmy łódkę, spotkaliśmy trzy ekipy polskie. Widzieliśmy, widzieliśmy łódkę na banderach polskich z Gdańska. Jak ona się nazywała? Aquaholik. Spotkaliśmy pana z naszego klubu żeglarskiego nowojorskiego, który, który generalnie zajmuje się tym, że właśnie na swojej łajbie obwozi ludzi po, po Karaibach. No i taka, taka rada Ponieważ że jedna z tych ekip miała dość, dość niemiłą sytuację, ona lecieli prosto, prosto z Polski razem ze skipperem, który no, niestety spóźnił się 4 dni. Oni za to płacili potworne pieniądze, jakieś no, nie wiem, tysiące, tysiące dolarów. Jeżeli ktoś planuje się wybrać i, i wynając skippera, niech weźmie kogoś, kto naprawdę, e, e, w, w sensie że wynając łódkę z kapitanem, który będzie owoził, niech znajdą kogoś, kto tam najlepiej mieszka, albo kto tam był tysiąc razy. No, szkoda pieniędzy, szkoda tracić czasu. Ci ludzie akurat nie mieli miłego wspomnienia. Ale śmieszne było to, że przemalutka, urocza marina i po prostu tysiące Polaków język polski wszędzie dookoła i wszyscy bardzo mili. No To jest to, to jest po prostu, Polacy wszędzie, nie wiem jak to jest, ale są po prostu wszędzie. Tam na tym, trzy załogi, dwie załogi, które wynajęły dokładnie takie same łódki jak nasza I jedna załoga, która właśnie wynajęła tego pana ja Jacek Reszkę, tak się to nazywa, tak? Jacek Reszkę z jego katamaranem tam 400 stopowym i też właśnie sobie tam pływali. No i następ... mieliśmy w niedzielę wylot, a to była sobota, gdy oddaliśmy łódkę, więc trzeba było jeszcze jakoś jedną noc przeżyć. Mieliśmy... Nie, nie mieliśmy w ogóle planu na to. Byliśmy totalnie nieprzygotowani, mieliśmy bilet na ferry tylko do San Tomas, no i trzeba coś było zakombinować. No i miejscowy pan, który odbierał od nas łódkę z Ameryki Południowej, przemiły facet. Nie wiem, jak się goś nazywa, ale był tak po prostu przyjmijnym facem, który przypr przyprowadza te łódki w ogóle z południowej Afryki. On nam powiedział wszystko, co mamy zrobić, żeby sobie tą noc przespać. Polecił nam, żebyśmy popłynęli na wyspę San John, która już jest na e, amerykańskich Virgin Islands i tam są kempingi po prostu. Są już namioty rozstawione i można się do takiego namiotów wbić za, za relatywnie małe pieniądze, chociaż sobie nie takie małe. porównując do amerykańskich tutaj cen w numer chyba za trzy tygodnia. To, to jest dosyć sporo, nie? No ale kemping normalny, namioty takie rozstawione, także tam Zrobiliśmy sobie imprezę. No. Generalnie, co po niektórzy nie pamiętają, przejścia przez granicę brytyjsko-amerykańską, tak celebrowaliśmy po prostu <głos》>, zakończenie całej imprezy. Na no, był bardzo fajny, w pobliżu kempingu była plaża. Niektórzy próbowali surfingu. No, naprawdę można, to, to nie jest sprawa, można naprawdę wiele rzeczy robić. No. Polecamy każdemu za relatywnie małe pieniądze, bo właśnie koszty jakie są koszty tego, kochania? A propos kosztów, tak jak mówiłam na początku, dobrze jest wynająć sobie łódkę tak z pół roku wcześniej, myśmy też byli 3 miesiące przed wyjazdem mniej więcej i nasza łódka oczywiście po targowaniu się, po jakimś gigantycznym dealu dla nas wyniosła nas 7 czyli na 10 osób to jest po 700 dolarów na osobę, bilety, na, bilety lotnicze wyszły nas 500 dolarów, a Rzeczy typu jedzenie, różne opłaty, bojki, paliwo, alkohol, nie alkohol to wszystko już było bardzo tanie, bo jeżeli się składamy wszyscy na raz, wyszło nas to, o ile się nie mylę, 200-250 dolarów na osobę. Przymieszę ci, którzy nurkowali, to musieli oczywiście troszeczkę odpalić na, za butle i za doładowanie butli. Także to nie jest droga sprawa. I, I tylko, że naprawdę polecam to zawsze dużo wcześniej. A jeszcze a propos, te, te, te, taka śmieszna sprawa, jeżeli chodzi o łódkę czarterowaną. one, nie, trzeba uważać, bo nie wszystkie, e, nie wszystkie te, te firmy czarterujące oferują ubezpieczenie. To, to ubezpieczenie według mnie powinno być obowiązkowe, bo naprawdę e, rafy nie widać w nocy, jest, może być przykra sytuacja. Myśmy mieli ubezpieczenie wykupione na naszą łódkę, ale akcja była tego typu, że pani nas sprzedziła, że... Możecie, możecie robić co chcecie, możecie nawet łódkę rozwalić. Tylko pamiętajcie, jak rozwalicie mikrofalówkę, to będziecie za nią płacić. No tak, mikrofalówka nie była ubezpieczona. Plazma pewnie też nie. Także... No, jeżeli chodzi w ogóle o sprzęt do łódki, to też dostaje się, te nautical charts się dostaje, dostaje się jakieś przewodniki wszystkie, wszystko się dostaje, nie trzeba tego w ogóle brać, no, przynajmniej w tej firmie, nie wiem jak jest w innych firmach, ale w tej firmie, w tej firmie po prostu wszystko przy łódką, wszystkie pomocy, GPS przed z łódką, no warto wziąć swojego drugiego, nie? Chociaż tam wszystko jest zasięgu wzroku, no ale tak na wzrok się nie pozna miejsca, w którym się nigdy nie było, nie? Także... E Sprzęt do snorklingu był też na łódce, czyli płetwy, rurki, maski. No, no wiadomo, lepiej mieć też swoje, no ale ja na przykład nie miałem i bardzo mi pasowało, to co tam wygrzebałem z tej bakisty. Także no, wszystko, było, wszystko było jakby wliczone w tą łódkę. Jeszcze tak, tak chciałam dodać, jak wygląda taki dzień na łódce, bo to jest też ciekawa sprawa, ponieważ y, pierwszą noc y, spaliśmy jeszcze w Marinie na łódce, oczywiście... Y, na dzień dobry była impreza, skończyła się o 12 i to chyba była pierwsza i ostatnia impreza, która się kończyła o tej porze. Dzień wyglądał w sposób, że kapitan budził się o godzinie 6 rano, wypływał, wszyscy wstawali w śniadanie o godzinie 9-10 wieczorem. Naprawdę już wszyscy chcieliśmy spać. Ten, ten dzień się zupełnie inaczej wykorzystuje, jeżeli, jeżeli tak od rana się go w jakiś tam aktywny sposób spędza. Ale tak podsumowując tą całą wyprawę, to po pierwsze. Yy, Ludzie, no to, to jest podstawa, trzeba mieć idealnie dopasowanych ludzi na łódce, bo to jednak ten tydzień z nimi to nie, nie, nie powinno mieć żadnych spięć i tak dalej. Myśmy trafili idealnie, co niektórzy chcieli płakać już wracali. oczywiście za rok powtarzamy tą samą akcję i tylko zastanawiamy się, czy, czy, czy zwiedzić resztę BVI, czy, czy jednak gdzieś tam jakieś Bahamas, Dominika albo jakieś takie inne regiony. Co do ludzi, to warto mieć takich ludzi jak Jarek i Remek, bo oni motywują po prostu. Bo ja na przykład spałbym pewnie do godziny 12, ale że jest dwóch kolesi po prostu, którzy mają ciśnienie i oni wstają szóstej i wszystkich zachęcają po prostu do tego, żebyśmy działali, żebyśmy nie, nie marnowali ani po prostu minuty z tego dnia. To jest piękna sprawa, to jest ważne, żeby to wykorzystać, no bo tak przespać też można. W Są sensie małe odległości, nie, nie ma się o co martwić za bardzo, ale jak się wcześniej wstanie, to można po prostu to do maksa po prostu wykorzystać. A jest jeszcze jedna wyspa tam, na której myśmy nie byli, nazywa się Anegada. To jest, tu na nie ma, To jest na, na, północny, na północny, wschód od, od tych, tego głównego skupiska. I tam jest jakieś takie podobno trudne wejście, tam między dwoma bojkami, bo przez rafę jest jedna dziura, przez którą po prostu trzeba wpłynąć. To na przyszły rok zostawiliśmy. E, tak, a nagada to jest taka zupełnie inna wyspa, ponieważ jest jedyna płaska, to jest e, jedyna płaska wyspa w, w całym tym zespole wysp i e, miejscowi nie, niechętnie tam widzą. E, łódki, które samopas wypuszczają się, ponieważ tam jest trzeba płynąć tunelem przez rafę koralową, to jest podobno dość ciężka nawigacja, ale z drugiej strony, no ja czytałam, że niby, że piękna wyspa, ale tak naprawdę warto podobno jechać tam tylko po to, żeby zjeść sobie homara i wrócić, także ja nie wiem, czy jest sens. Są piękniejsze miejsca. nurkowie nie jedzą przecież z homarów. Ciekawostka na temat wysp brytyjskich chyba amerykańskich też zresztą to jest kawałek Ameryki, w którym się jeździ po, po lewej stronie po prostu, tak jak w Anglii jest ruch lewostronny oczywiście większość samochodów ma kierownicę też z lewej strony bo samochody są tańsze sprowadzane pewnie ze Stanów nie? także ale pierwszy odruch, jak wsiedliśmy do tego takiego małego autobusiku, który nas wiózł do Mariny to, Jezus Maria, czemu on jedzie na nas? czemu on jedzie na nas? Nie? Ja to tak kilka po prostu takich przejażdżek i się przyzwyczailiśmy do tego? E, oczywiście większość miejscowych to są e, no, nie, nie, myślę, że nie obrażań, jak ludzie, jak powiem, że są czarni. E, są są Afroamerykanie, bardzo mili ludzie. E, są prześmieszni, oni w, jeżeli chcą e, potrafią mówić pięknym, czystym brytyjskim, angielskim jeżeli chcą, powiedzą takim dialektem, że za cholerę nie wiesz o co mi chodzi e, na, jeżeli chodzi o takich ludzi na przykład w recepcjach, w jakichś tam firmach to już są sami biali, jednak widać taki, jakiś taki podział, że jednak ci tubylcy zostali troszeczkę niżej, ale e, no, zupełnie inni ludzie przemili, e, strasznie pomocni ale strasznie wolni strasznie potwornie wolni Ale ja powiem, że i tak są szybsze niż w Trinidadzie i Tobago. Są wie Generalnie tak, Virgin Islands to jest kolonia amerykańska i kolonia brytyjska, a Tobago od odzyskało niepodległość. i Trinidad i Tobago odzyskali niepodległość w sześćdziesiątych latach chyba tego wieku, także... Swego czasu miało być nawet kolonią polską. Tak, to ciekawa skaina. Tam nie byliśmy tym razem, w tamtym roku byliśmy, także przez porównanie ciągle patrzyliśmy tych innych różnych obszarów Karaibów i one wcale nie są takie same. Te, te, te, te virginale są zdecydowanie bardziej cywilizowane. To, są, to jest dużo bezpieczniejsze miejsce. Tam sięga normalna cywilizacja. Jest w miarę czysto, jest spokojnie. Chyba Nie, nie wiem, nie widzieliśmy żadnych miejsc, w których by wyglądało zbyt niebezpiecznie. Natomiast w Trinidadzie, kiedy byliśmy, to e, trzeba było uważać na siebie. Nawet w centrum miasta po prostu, w Port of Spain, nie? w Trinidadzie, trzeba, było dosyć niebezpiecznie. Tobago natomiast no bezpiecznie, ale też to dziko, bardziej dziko po prostu e, tak, normalnym widokiem na plaży jest stado psów lub stado kur, kury na drzewach kury w samochodzie, kury przy barze kury są wszędzie o, kury to chyba wszędzie są na Karaibach chodzą sobie te kurki krowy chodzą też samopas, w Tobago w ogóle krowy sobie chodzi, ja nie wiem czy to jakieś publiczne są te krowy, takie socjalne, że one sobie tak chodzą samopas i tak z reguły za barami było skupisko kur więcej, także je tam chyba podkarmiały, a potem sprzedają po prostu te kury w postaci hamburgera, nie wiem, chicken sandwich. Oczywiście dużą dogodnością było to, że no, walutą obowiązującą na Wyspach Dziewiczych jest amerykański dolar, czyli odpadała kwestia przeliczania, wymieniania i tego typu sprawy większość Ceny, ceny, no na przykład dla osób palących, to jest raj, paczka papierosów 2 dolary, nie ma żadnego podatku, nie ma żadnego sales tax, ceny są troszkę niższe, rum, ichni ich, rum, bardzo dobry, bardzo tani, zdaje się, że galon kosztował chyba, no, parę dolarów, niecałe 10 dolarów, piwo w knajpce kosztowało, no to już były podobne ceny, były 4, 4 dolary, tak mi się wydaje, drinki też, 5, 6 dolarów, oni mają takie dobre swoje piwo, nazywa się Carib. Coś jak koronka, tylko takie karaibskie i tak bardzo ładnie wygląda i tak idealne piwko na, na, na ich temperatury. Ale na Łódce nie piliśmy za bardzo piwa w knajpach, ponieważ mieliśmy swój alkohol po prostu, który rozrabialiśmy w odpowiednich proporcjach i spożywaliśmy. Także nie musieliśmy płacić. No to jest właśnie jeden z tych zalet, no wszystko jest takie, no... ja wziąłem ucho, chyba Jameson, no chyba Jarek też miał jakieś tam ucho no chyba też, niedźwiedźmy, jakieś tam inne whisky. Tam, no, Generalnie, jest... tak jak próbuję sobie przypomnieć, z 60 butelek piwa poszło nam już drugiego dnia, się skończyło. W pierwszej nocy poszły dwa ucha rumu. Tylko, że ja tam, nie, nie wiem, co sobie myślicie, my naprawdę nie pijemy jakoś, nie jesteśmy jakoś patologią. To po prostu to jest takie tam no, chyba naturalne. Także jedynego, jedyne, jedyne, co mieliśmy w nadmiarze na no, to był ryż, a to, czego brakowało, to alkoholu i papieru toaletowego. Nie wiem, co chodzi z papierem. Mieliśmy ten papier, chyba tam jakieś ryby go zjadły. Mieliśmy bo... że zniknął po prostu ten papier zupełnie. <śmiech> Musieliśmy dokupywać. Jeszcze jedna rzecz jest bardzo ważna na Karaibach, jest muzyka karaibska. Niektórym nie przypada do gustu, to przekonaliśmy się. Ja nie wiem. To jest takie trochę, powiedzmy, disco polo lokalne, Soka i reggae, nie? Ale no to wiadomo, to jest, są różne tego rodzaju. Jest lepsze, gorsze, ale taki przeciętny słuchacz w radiu co leci, no to jest po prostu y, takie disco polo, odpowiednie disco polo. Nie wiem co ze mną się stało, mi się to zaczęło podobać po prostu, no. To ca... yes, Tak, jak jechaliśmy w samochodzie tutaj do Góra, do górala, to krzyk włączył jakąś tam nielegalną y, radiostację Soki i oczywiście muzyki z Trinidadu i Tobago, bo to jest taka kolebka Soki. Y, jeszcze o czym chciałam powiedzieć. Jedyne, czego nam naprawdę brakowało, tej takiej takie wisienki już na szczycie pucharu z lodami, bito śmietaną. Brakowało nam jakieś takiej imprezy na plaży, w barze przy plaży właśnie tanecznej. Ale to tego brakowało mi tak już, żeby było takie dopełnienie. Ale to się brało pewnie stąd, że że no jednak nocowaliśmy w dzikich miejscach. E, oczywiście było też tam mnóstwo resortów dla bogatych ludzi, tylko że tak sobie patrzyłem z przykrością na, na tych nieszczęśliwych ludzi, którzy jadą w takie piękne miejsce, wydają setki dolarów za noc i, no i boją się wystawić nogę poza ogrodzenie tego swojego, y, nie wiem, kurortu. No to jest przykre, bo ci oni, oni nawet nie zakosztują prawdziwych Karaibów. Nie polecam. Ale na przykład taki cruise ship, to jest jeden z pie pierwszych widoków, jakie zobaczyliśmy, te potężne statki kruzowe. Nie wiem, po prostu to wtedy szkoda mi było tych ludzi, którzy siedzą tam zamknięci w, tym, w tych milionach po prostu ton, czy tysiącach pewnie, setkach, tysięcy ton żelastwa i siedzą, a dookoła jest po prostu tak pięknie. Oni tam siedzą, no nie wiem, jak w hotelu, po prostu przez te okienka małe sobie, przez klimatyzację sobie oglądają, to nie ma sensu w ogóle. Nie róbcie tego. No, ale to chyba tyle. Ja myślę, że jeszcze dużo rzeczy zapomnieliśmy powiedzieć, ale no, ale może was jakoś tam zachęcić, zachęciliśmy, uderzajcie na Karaiby. Karaiby, słuchajcie, soki i reggae. E, tak, oczywiście pozdrawiamy naszą e, genialną ekipę, pozdrawiamy, e, pozdrawiamy kapitana z Karinką, Remka, Niedźwiedzia, Mariusza, Dawida, Didry, Brittany, ja myślę, że chyba o nikim nie zapomnieliśmy, tak? Wszyscy, oczywiście, może się pozdrawiłam, no pewnie. No, ja myślę, że za rok się też widzimy w tym samym miejscu o tym samym czasie. Albo Grecja, <grafy> Albo Grecja zobaczymy jeszcze. No to już Agnieszka pozdrawiłem, więc ja się dołączam, najcieplej.